prowadzonej raz jeszcze ręką batutą Krystiana Macelaru. Słuchają państwo dwójki, minęła 22. Książka do słuchania. Po epickich emocjach ziemi obiecanej w interpretacji Wojciecha Malaekata proponujemy państwu od tego tygodnia Fragmenty prozy Wacława Barenta, jego opowieści biograficzne. Może staną się też zachętą do rozmowy i rozważań o naszych archiwaliach, które rabowane i rozpraszane w maleńkiej tylko części na mocy traktatu ryskiego z marca 1921 roku powróciły do Polski. W tym tygodniu zaglądamy do tomu Nurt, a dziś i jutro czytać będziemy opowiadanie Pustelnik o Franciszku Karpińskim. Prozeberenta przeczytał dla radia niezapomniany Zbigniew Zapasiewicz. Kochanek Justyny będzie kochany i w Warszawie. Tak świadczył mu król jegomość, łaskawość swą od pierwszych słów, choć tę nieszczęsną Justynę przylepił mu odtąd na wieki do czoła. A witał go tak król na swym czwartkowym obiedzie rozumnym, po którym żali się śpiewak, Kazano mi siedzieć i słuchać czyjegoś przekładu Horacego i uczonych rozpraw nad tym. Chciał przypadek, że i on tłumaczył niegdyś Ody Horacego. Ci panowie o tym jakoś nie wiedzieli, a on sam nie śmiał się z tym wyrwać na obiedzie uczonym, więc spełzła na niczym ta okazja pierwsza. Łaskawość zaś najjaśniejszego pana była wiadomo jak pogoda marcowa, a jego pamięć spraw ludzkich kurza. Oto po kilku dniach, ledwie przypominając sobie jego oblicze jako kogoś, co go raz pewnie zajął, trafnym może słowem obawił czy rozśmieszył, zagadnął go przez ramię na obchodzie. Cóż to, wać pan, nic nam dziś nie powiadasz? Bom się na wsi nauczył mówić jeno prawdy proste, najjaśniejszy panie, a te lepiej przemilczeć w Warszawie. Odparował szlachcic z miejsca, tę łaskawość niedbałą. Odoł się pan w nieukontentowaniu, lecz przywoławszy wnet uśmiech na twarz, szedł dalej na obchód. Ruszyła za nim sala sala. Oto kroczy tam jak świeca prosty w swej śnieżnobiałej peruce, takich takichże pończochach od diamentów orderowych i szarfy błękitnej na piersiach lśniący, cały jak ten król z bajki. A gdzie stąpi? Tam i męże siwe, i matrony szastają się w troistych lansadach poklonu, czekając z pogiętymi grzbietami, zali do nich przystąpić nie raczy swym niezmiennym gestem dłoni szczodrobliwej. Gdy w do poety przemówił, każdy się tylko uśmiechał pobłażliwie, a odpowiedzią śmiało nikt się nawet nie gorszył. Poetom bowiem, jak trefniom dawnym, Wolno było na pokojach przemówić do czegoś i zuchwale wyrównują to potem w swych sławieniach i chwalbach wierszowych. Tylko gdy go pan poniechał z niezadowoleniem, ów uśmiech pobłażania przebłysnął się w oczach dworaków w zadowolenie chytre i w mig jakby drapieżne. By nie sterczeć po środku sali pod takimi wejrzeniami, przystąpił odruchowo do dwóch w pobliżu jaśnie panów, co za królem pośpieszać nie raczyli. Jeszcze się do tych magnatów nie przymknął, gdy krótkim gestem dłoni odrzucono go od się precz, by się do nich nie mieszał, choć u księcia generała w puławach do stołu z nim przecie zasiadali. Któryś z nich strzepnął nawet szatę na swych piersiach, jakby zapyloną tym spoufaleniem się człowieka pobierał pierwsze okrutne lekcje dworszczyzny. Oto na pustym nagle wokół i lśniącym jak lud parkiecie pozostał sam, trefniś liryczny, co chybił łaski pańskiej, żewny kochanek Justyny, nieledwie z honorowego już urzędu na dworze. też gdy siostra królewska, krakowska pani, zechciała u siebie na podwalu sprezentować co znakomitszym domom stolicy, Żewnego kochanka Justyny, Bruselówna, sięzowie, Saskiego, kapitana, córka, szeptały wraz między sobą poinformowane damy. Objęła go taka złość, że omal nie krzyknął tam głośno – Mnie chleba trzeba, a nie honorów. By stanąć jak Krasicki lub Trębecki na godniejszym tu świeczniku, nie być wciąż tym hetką, pętającym się po dworze, chudym literatem, jak za Naruszewiczem mówiono, na zamku gotów był przybysz Zelwowa pazurami wdrapać się wyżej. Ku temu zaś o ten chleb warszawski zabiegać przede wszystkim należało. Nadarzyła się wreszcie sposobność, gdy na któryś z obiadów czwartkowych znów zaprosić raczono. – Coś Warszawa zrobiła, że tak na nią wypisujesz – zagadnął go przy stole król jegomość, znów lepiej dlań usposobiony. – To właśnie, że nic nie zrobiła – przymówił się z miejsca. Roześmiał się pan wraz z innymi, więc korzystając z tych dobrych humorów po winie, gdy powstano od stołu i rozproszono się po sali, przypomniał królowi na sekrecie swój stan ubogi. Krzywdę miwać pan robisz, przerwał mu żywo król. Ja bez przypomnieniować panu myśleć powinienem. Powinien czy nie powinien po swojemu nie pamiętał. Przytrafiło się poecie zajść do biblioteki królewskiej na zamku. W długiej, jak sień, białej sali krzątał się maleńkiego wzrostu biskupek Albertrandi, niczym ten karzeł na dworach dawnych. Dźwigał tomy, wspinał się na drabinki, a zazdrosny o lat w swych książkach, niewiele sobie pomagać pozwalał. Gdy tak biskup zawisał gdzieś u pułapu, nie przez nikogo ode drzwi. Wszedł tu nagle król jegomość, także z książkami w ręku. Sam je ustawia na półkach, dobywa inne rysunki, jakoweś na stole rozkłada, delektuje się nimi, a gdy się przytrafił kopersztych, tych swywolny, cieszy się i śmieje, jak nigdy widać, że czuje się tu jak w wannie. Zacny biskup tymczasem, zdreptawszy z drabinki, podwinie się królowi pod łokieć i szepnie, owóż i Karpiński, którego ostatni tomik czytaliśmy właśnie wczoraj. Spoważniał nagle najjaśniejszy pan i mądrymi oczami tak mu się spod czoła bacznie przygląda, jak gdyby go po raz pierwszy w życiu oglądał. Honorwać pan robisz, panowaniu memu, że żyjesz, kiedy ja na tronie jestem. Poecie aż grdykę wzdeło od tej pochwały królewskiej. Gotów był w tej chwili temu najzacniejszemu panu aż do śmierci pisać wiersze za darmo. Cóż, kiedy żyć trzeba było z czego na tym dworze kosztownym. Ku temu zaś należało chyba jak tenże Albertrandi dreptać wciąż za królem i deptać mu nieustannie po piętach. Ten potrafił się wypromować z włoskiego mieszczucha na szlachcica polskiego, na bibliotekarza i lektora królewskiego, a w końcu zajechać do biskupstwa aż neopolitańskiego. Albo radzić sobie tu należało jak ten Kostera węgierski, Grą w karty, wybijać sobie dukaty z kabzy biskupów i magnatów. Lub jak ów Rajfura Trębecki. Lubo na koniec, jak ten trzeci pokrasicki biskup Naruszewicz. Bawić króla takimi wierszami, których się dróg rumienił upowszechniać. Dla najzabiegliwszych pochlebców świat stawał otworem. Można było brać biskupstwa, pensje dożywotnie, królewszczyzny, dobra pojezujskie. A gdy niczego już nie stało kaduki rozbierać. Pamięć zachłanności tych karier przydworskich zachowała i legenda warszawska, przypisując nazwę pałacyku Bagatela niezadowoleniu Baciarellego z tego daru królewskiego. Ten jedyny hołysz szlachciura z czapą na bakiera, gitarą pod pachą, satyr i panegiryków nie pisał, a choć o chleb dworski nie mniej od innych zabiegał, czynił to wprawdzie natarczywie, lecz naiwnie zarazem. Jeżąc się przy tym raz po raz dumą szlachecką i zadzierając, z kim się trafi. Nie nadawał się po prostu na dworaka ptak wolny. Chytra fortuna, która innych truła, do swego wozu nigdy go nie skuła. Aż na Zamku Królewskim szukał tego, co każdemu w Polsce poecie przydarza się wszędzie i po dziś dzień. Odświętne honorowanie słowami i powszednie despektowanie na targowisku spraw ludzkich. Obrał ostatecznie dolę najtwardszą, lecz wolną. Wracał na swą dzierżawę, by po dawnemu kopać cudzą grzędę, podeprzeć tę lepiankę, jeszcze w niej przebędę. Prawdzie, W żadnej długo nie przebył swoisty włóczęga i była Polski po nieustannie zmienianych drobnych dzierżawach. Pomogła mu do tej gospodarki wędrownej druga z kolei Justyna, nieco już starsza pani. Ta najszacowniejsza kobieta, choć postrzegała, że stygł w swoich żądaniach i rad zabawiał się z młodszymi, darowała mu w upominku imieninowym pięć tysięcy złotych polskich. Bardzo niebudująca się lanka poety serca, który przez długie półwiecze sentymentalne był niemal symbolem miłości do zgon niewiernej. Bądź co bądź, nie król mecenas, lecz ta istotnie szacowna, starsza wdowa z temperamentem, pani ponieńska Marianna, uratowała Polsce jej poetę narodowego. Gdy Krasicki w roku 1801 poszedł do potomnych, jak przemawiano pięknie na jego cześć w towarzystwie, przejął się tą stratą jedynie ono. O śmierci Trębeckiego podały pisma warszawskie krótką notatkę. Po dwóch latach od czasu jego pochowania w Tulczynie, węgierskim, który przepadł w Ameryce, nikt się w kraju nie interesował. Przy gwałtownej odmianie życia kraju i stolicy, cała polerowność tamtej muzy wydawała się młodym, jak to wymuskanie postarzałych gladyszów byłego dworu, snujących się teraz niczym widma cmentarne po opustoszałych i trawą porosłych ulicach Warszawy. Spoglądały na nich ciemne, bez szyb i ram nawet okiennych, czeluście w gruz jak gdyby walących się pałaców, w których przed kilku laty zaledwie wrzało dla nich życie tak huczne. Dopełnienie sądu Bożego, mówił lud warszawski, wycisnęło się na tych murach. Więc nie wstępiały tak nagle satyry, Kogoż one obchodzić teraz mogły? Nie w panegiryki lub wierszowe po ulotkach swywole byłych biskupów, dworaków. Wsłuchiwało się teraz pokolenie młode, lecz w jakże inne już tony poezji proboszcza z powsina, upartego dzwonnika Rzeczypospolitej pogrzebanej, co w Warszawie Pruskiej jęczał i żewnił jak Bernardynów dzwon. My w proch się rozsypali, szczątki nasze wiatr rozniósł z pyłem i z imieniem morza nimi igrają poza światnej fali. Biegunowo od Woronicza odmienny, śpiewak Sielanek, umknął się był dawniej na zawsze z Warszawy. Okropnością wojen ustawicznych, zmordowany i tym fałszem ludzi, że z nimi żyć muszę, odtrącony od świata, jak pisał na starość, Uwziął się już teraz, jeśli nie wykarczować sobie wręcz kawał puszczy, to przy pomocy kilku parobków wytrzebić z wysokich już zarośli dawny wyrąb u jej skraju, aby się tu snadniej od wilków i niedźwiedzi odgrodzić niż od ludzi w Warszawie. Omylił się jednak pustelnik w nadziejach swych. Odgrodzony od ludzi nie zdołał odgrodzić się od siebie. Zdrada jest w pośrodku mnie oszukanym srogo. Mój główny nieprzyjaciel nie wiem, jakim kształtem opanował me serce i mieszka w nim gwałtem. I tego wroga starości swej wywróżył sobie w sumieniu wraz z okropnym smutkiem czasów, jakie nastać miały. Już go teraz prawdziwie ten smutek wszędzie otaczał, Zarazą owionął. Kazał bać się słońca, chmury, wiatru, co powionął. Sprawiał, że łąka stawała się tęskna i róża nieżywa. Dogoniła go i w puszczy straszliwa zaraza psychiczna czasów onych, czarna melancholia, której skarży się z trwogą doświadczam coraz częściej. Wszystkoś królu dał na zatratę, a na ten koniec i pamięć narodu samą. Śpiewaki twoje, schlonęła ciemna noc melancholii Naruszewicza, kniaźnina Trębeckiego, w zionie i mnie. Bo niewątpliwie wieści o tym wzniecać w nim musiały ową trwogę. Rzeczpospolita pogrzebana wyciągała swe ramię trupie i po najpogodniejszego śpiewaka swego, co stał się dziwnym zrządzeniem losu jej pokutnikiem puszczeńskim i dobywała mu to z piersi ten krzyk, pustelników średniowiecza. O mundus immundus, o vita in vita, libera me, libera me, Nie wyzwoliła śmierć, nie ogłuszyło duszy na zawsze tępe uderzenie melancholii. Dosięgła go natomiast w puszczy druga czarna zaraza serc – nienawiść. Po Targowicy i Kilińskim, w nagiej ruinie wszystkiego, Tliły się wszędzie dymiące żurzle pomsty niedokończonej i oczadzały serca. Do opowieści o Franciszku Karpińskim, pióra Wacława Berenta w interpretacji Zbigniewa Zapasiewicza, powrócimy jutro. No, przed nami jeszcze kilkanaście minut w dwójkowej filharmonii. Postanowiłem domknąć ten wspólny z państwem i muzyką czas powrotem do kompozycji Georges'a Enesku. Zastanawiałem się jaką rapsodią zakończyć ten wieczór. Brałem pod uwagę Gershwina, ale myślę, że muzyką amerykańską możemy się czuć już nasyceni. Zatem powracam do Enesku. I na koniec, tym bardziej, że to pora stosowna i nastrój właściwy owa druga z młodzieńczych wczesnych rapsodii opus 11 ta rapsodia jest powolna jest refleksyjna z wyjątkiem cichego ale pełnego żywości tańca który pojawi się na końcu nawiązuje do pieśni na ciemnej skale w starym zamku a więc ewokuje nastrój tajemniczości romantycznej baśniowości i jakkolwiek z pozoru może się wydawać mniej efektowna niż ta pierwsza rapsodia to zapewniam państwa że nie mniej zasługuje na życzliwą uwagę i wykonawców i publiczności Orkiestr National de France i raz jeszcze tego wieczoru Christian Macellaru. Dopełnieniem dzisiejszego wieczoru w filharmonii stała się druga rapsodia rumuńska Georges Enescu, tym razem w wykonaniu Orchestre Nationale de France, ale tak jak na początku wieczoru, tak i teraz dyrygował Christian Macellaru. Dziękuję Państwu za ten wspólny wieczór. Andrzej Sułek, do usłyszenia. Autopromocja.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 30, Michał Nowak. Autopromocja. Rozmowy. Po zmroku. Program Drugi Polskiego Radia. Jakub Kukla. Dobry wieczór. Dziś jedziemy do stolicy, do pierwszej polskiej stolicy kultury, do Bielska Białej. Miasta o pięknej, długiej, zawiłej, splątanej i fascynującej historii. O wydarzeniach z przeszłości, ale też o planach związanych z pierwszą polską stolicą kultury opowiedzą m.in. wiceprezydent miasta Adam Ruśniak oraz dziennikarz i historyk Jacek Kachel. Nie zabraknie, mam nadzieję, zaskoczeń. Widzimy świętego Jan Nepomucena. To jest człowiek, który za niewyjawienie tajemnicy spowiedzi został wrzucony do Wełtawy. W związku z tym ten, że patron jest taką osobą, która chroni nas przed między innymi powodziami. No i tu jest nasze takie pytanie, a co on tutaj robi, skoro nie mamy tutaj żadnej rzeki? Okazuje się, że rzeka jest. Nasi pradziadowie nie byli aż tak dowcipni, żeby go stawiać bez przyczyny. Pod rękiem płynie ciek wodny, który tutaj od zawsze był, a w tej chwili, w tej chwili, czyli od 120 lat, jest przykryty i go w ogóle nie widzimy. A Nepomucen został, ażeby nas ciągle chronić od tejże właśnie wody. Trzeba powiedzieć, że w ogóle Bielsko-Biała jest takim miastem, które znajduje się na kilkunastu wzgórzach. Mamy ponad 38 takich cieków wodnych, które są ukryte w ziemi. Pierwsza polska stolica kultury to jest i walor, i wada? Z jednej strony nie ma się z kim porównywać, z drugiej strony trzeba jednak jakiś poziom wyznaczyć. Tak, to jest na pewno wielki walor i zarazem wyzwanie dla nas, no ale też ogromna satysfakcja i takie pole do, do jakiejś tam dumy i pewnych innowacji, bo nikt tego jeszcze nie robił. Mój kolega, naczelnik, który zarządza tym projektem i jest szefem od kultury w całym mieście mówi, że to jest jak Yeti że wszyscy wiedzą, że jest, ale nikt go nie widział. No i tak jest z Polską Stolicą Kultury. Jesteśmy tu zupełnym pionierem. Wady jakieś również rzeczywiście są. Nade wszystko jest to brak czasu i brak pewnych struktur, których no nie zdążyliśmy wytworzyć do tego, aby no realizować ten program. Stąd też cała masa rzeczy i tych nowych rzeczy, bo przecież Polska Stolica Kultury w Bielsku-Białej to jest cała masa zupełnie nowych projektów, no jest na naszych barkach, stąd że jakaś tam kwestia nieprzespanych nocy, rezygnacji z urlopów jest czymś naturalnym, ale nie ukrywam, że daje to ogromną satysfakcję i takie poczucie, że robimy coś zupełnie nowego, że tego jeszcze nikt wcześniej przed nami nie robił, no, daje ogromną energię i taką zarazem siłę do działania. Także tu jest roller coaster tych emocji. No ale z drugiej strony pierwszą polską stolicą kultury jest się tylko raz. Jaki jest cel, co Państwo chcą osiągnąć po tych nastu miesiącach bycia pierwszą polską stolicą kultury? Założenie całego programu Polskich Stolic Kultury wynikło z tego, że nasze miasto było na krótkiej liście w konkursie o tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Zofia Obstarczyk, Wydział Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego. I charakterystyczne dla tego konkursu jest to, że miasto nie nie daje oferty na festiwal, festiwali i fajerwerki w ramach całego roku, tylko ta propozycja, którą my przygotowywaliśmy, to była propozycja na rozwój miasta poprzez kulturę. Celem ministerstwa było to, żeby tego potencjału nie zmarnować, tylko żeby ten potencjał tych miast, finalistów wykorzystać i żeby wesprzeć ich w realizacji programów, które zaproponowali. Naszym celem jako Bielska Białej jest nie to, żeby zrobić atrakcyjne wydarzenia, w których mieszkańcy nasi czy turyści będą sobie mogli wziąć udział, ale to, żeby pokazać potencjał naszego miasta, jako miasta, w którym mogą dziać się rzeczy duże, rzeczy atrakcyjne, rzeczy innowacyjne związane z kulturą, że jesteśmy ośrodkiem który prężnie działa, kiedy mieszkańcy współtworzą tę ofertę z nami i są również jej odbiorcami, to podchodzą do tego zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy my im coś narzucamy. Bielsko przedstawia się, reklamuje się jako lider innowacji w sektorze kulturalnym między innymi. na czym ta innowacyjność polega? Bielsko Biała jest miastem, które nawet na przestrzeni swojej historii wielokrotnie mogło mówić o tym, że jest liderem pewnych innowacji. Z takich materialnych rzeczy, to przypomnę tylko, bo nie jest to wcale fakt powszechnie znany, że to inżynierowie z Wiednia jechali do tego małego miasteczka na granicy do Bielska, wtedy jeszcze, o, zegary nam tu wyznaczają czas, jechali inżynierowie do Bielska, ponad 100 lat temu sprawdzić, jak oto jeździ na i ulicach tego miasta tramwaj elektryczny, ponieważ w Wiedniu, w tym czasie, kiedy w Bielsku jeździły tramwaje elektryczne, jeździły tramwaje napędzane siłą mięśni zwierząt, konie ciągnęły. Także my to bardzo często mówimy jako przykład. Jeżeli chodzi o kulturę, od jakiegoś czasu inicjujemy różnego rodzaju projekty, inicjujemy różnego rodzaju ciekawe działania. Dla nas kultura bardzo często jest pewnym narzędziem do realizowania innych wyzwań, na przykład społecznych, ekonomicznych, pokazywania tego, że to co nasze też jest dobre, kształtowanie gustów. Dodam, że w naszym mieście szacujemy, że jest nas około 200 tysięcy mieszkańców. Mamy 14 domów kultury, no to jest to na pewno rekord w skali kraju, a więc my niejako od młodego tego naszego bielszczanina, bielszczankę, kształtujemy te gusta no i to potem przynosi jakiś tam efekt w postaci tego, co dzieje się u nas w kulturze. No a sala koncertowa Kawatina Hall jedyna w Polsce prywatna sala koncertowa. No to tylko w Bielsku Białej mogłoby się to udać i to się spina również biznesowo, bo to nieustannie dzieją się różnego rodzaju wydarzenia. Miasto do tego nie dopłaca, a obiekt się utrzymuje. No to to pokazuje na pewien jakiś taki wyjątkowy mariaż tego, co potrafi w Bielsku zadziałać, jakaś fajna myśl, zaangażowanie zaangażowanie ludzkie, biznes, no i ta właśnie kreatywność. Trzeba pamiętać, że poszczególne narodowości, poszczególne religie żyjące obok siebie rywalizowały ze sobą. To nie było tylko wspólne działanie, ale była rywalizacja, ale co ciekawe, że właśnie mamy taką ta, tą historię, że z jednej strony właśnie jest ta rywalizacja, bo przecież fabrykanci mają swoje własne interesy, inne fabryki są dla nich konkurencją, w związku z tym trudno mówić, że ktoś będzie lubił kogoś dlatego, że mieszka w tym samym mieście, jeżeli wytwarza dokładnie ten sam asortyment, a przypomnijmy, że Biersko to głównie włókiennictwem stało, ale również przemysłem ciężkim, przemysłem maszynowym, co jest ważne, ale... To nie przeszkadzało również na to, że na przykład w Teatrze Miejskim, który tutaj powstał w 1890 roku, zwoli mieszkańców, nie cesarz, nie król, nie minister, ale mieszkańcy Bielska, Białej, Lipnika i okolicy, zrobili zrzutkę i wybudowali sobie teatr za własne pieniądze i dla siebie. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że kiedy były organizowane różnego rodzaju spektakle, eventy na cele charytatywne, to za każdym razem zbierano dla sierot. A nie zbierano dla sierot ewangelickich, katolickich czy żydowskich. Zbierano dla sierot, organizowano to wspólnie, a potem dzielono wśród tych, którzy to potrzebowali. Wkroczyliśmy do punktu 11. Cóż to za miejsce? To jest bardzo dobre pytanie, które słyszymy często, bo punkt 11 nie jest oczywistą przestrzenią, i chyba nigdy taką nie będzie. Ola Tarnawa, punkt 11. Prototypujemy, eksperymentujemy, ale też dlatego, że odpowiadamy na potrzeby mieszkańców, na bieżąco. I dlatego też się zmieniamy. Nie jesteśmy tym samym punktem, którym byliśmy, kiedy otwieraliśmy się. Jesteśmy przy ulicy 11 listopada i to jest taka przestrzeń, która w dalszym ciągu jest rewitalizowana i my na tę rewitalizację patrzymy w ten sposób, że chcemy, żeby to była przestrzeń, która jest przyjazna ludziom, która zachęca do tego, żeby tutaj bywać i po po to tu jesteśmy, żeby właśnie włączać mieszkańców i przede wszystkim młodzież. To jest nasza misja. Odpowiadamy na potrzeby przede wszystkim młodzieży. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to, czym jest punkt 11. Mam wrażenie, że ciągle to pytanie będzie cały czas nam towarzyszyć, ale może dobrze. Byliśmy punktem informacyjnym przy kandydaturze o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Byliśmy zaangażowani w proces tworzenia tak zwanego beatbooka, czyli aplikacji. Czujemy, że jest to wielka szansa dla Bielska i żeby pokazać rolę kultury w życiu miasta, że może to być właśnie tak jak już powiedziałam, katalizator zmian, działań, coś co motywuje do działania, bo kultura jest bardzo ważną częścią naszego życia. Sztuka wpływa na nasz dobrostan, na to jak się czujemy, nie tylko psychicznie, ale również fizycznie. Zmienia przestrzeń, w jakiej żyjemy. Na podsumowanie oczywiście jeszcze będzie czas, ale zastanawiam się, czy po tych pierwszych miesiącach widać już, że do mieszkańców ten komunikat dotarł, że mieszkają w pierwszej Polskiej Stolicy Kultury i że chcą z tego korzystać i to współtworzyć. To, że mieszkańcy chcą brać w tym udział i współtworzyć Bielsko-Białą jako Polską Stolicę Kultury, znakomicie zobaczyliśmy 17 stycznia podczas ceremonii otwarcia roku tytułu Polskiej Stolicy Kultury, kiedy jednym z elementów świętowania był udział mieszkańców i różnych grup artystycznych, a także zespołów muzycznych w korowodach, które z czterech punktów w naszym mieście ruszyły na Plac Wojska Polskiego, gdzie wspólnie odtańczyliśmy tradycyjnego poloneza. Podczas organizacji tego wydarzenia, no to jest plener w styczniu. I dużo rzeczy może pójść nie tak. Bardzo zastanawialiśmy się nad tym jaka będzie frekwencja i na jakie grono odbiorców będziemy mogli liczyć. W ciągu dnia przed rozpoczęciem tego wydarzenia szłam przez miasto jeszcze, żeby sprawdzić, czy wszystko jest dopięte i gdzieś tutaj seniorzy, tu jakaś rodzina, oni szli i było słychać w rozmowach, że idą na te punkty zbiórek korowodów. Było bardzo zabawne tak trochę podsłuchiwać tych mieszkańców, było to bardzo przyjemne. No i my zebraliśmy kilka tysięcy osób na tym polonezie realizatorzy dźwięku powiedzieli nam, że spokojnie mamy 45 minut muzyki, w życiu tego nie wykorzystamy. Ale ponieważ najpierw była taka oficjalna część, a później kolejni uczestnicy mogli się do tego poloneza włączać i włączać i włączać, to nagle te 45 minut zaczęło się kurczyć i kurczyć i kurczyć i już nie było takie oczywiste, że tej muzyki jest taki duży zapas. Bo wszyscy chcieli tego poloneza zatańczyć i wszyscy z uśmiechami na ustach uczestniczyli w tym dniu i było widać, że mieszkańcy się z tym utożsamiają i że mają ochotę spotkać się. I to nie były fajerwerki. Umówmy się, że polonez nie jest najbardziej spektakularnym tańcem ale z drugiej strony jest też jednym z najprostszych, dzięki czemu jest jednym z najbardziej dostępnych i faktycznie może połączyć wszystkich, niezależnie od wieku czy innych tam różnic, które nas dzielą. Mieszkańcy przychodzą i przynoszą jakieś własne pomysły, koncepcje? Tak, na przykład ostatnio mieliśmy wydarzenie, które zostało zrealizowane w punkcie 11, a było z inicjatywy fundacji. To było wydarzenie dotyczące endometriozy, dla osób chorych na endometriozę. I to był właśnie przykład na to, jak kultura i zdrowie mogą się wzajemnie uzupełniać. To było właśnie takie spotkanie, które przyszło do nas, a my chętnie na nie odpowiedzieliśmy. I jest to jedno z wielu takich inicjatyw. Dzisiaj mamy spotkanie dotyczące tak zwanej bb apki. To jest też taka inicjatywa, która powstała z potrzeby tego, że młodzież za każdym razem mówiła, my nie wiemy o wydarzeniach, które się dzieją w Bielsku Białej. Ich jest bardzo dużo, dowiadujemy się po fakcie i my z nimi re realizujemy projekt, którego efektem możliwe, że będzie aplikacja i tutaj też zapraszam do tego, żeby ją współtworzyć. To jest też taki projekt, który właśnie powstaje przez pomysły młodzieży. My ich wspieramy z tym i cały czas pchamy go do przodu, ale to młodzież go realizuje tak naprawdę razem z nami. Zbliżamy się do przejścia dla pieszych. Jesteśmy w centralnym miejscu bielska Biały, To jest Plac Chrobrego. Ważne miejsce dla ruchu feministycznego? Oczywiście to jest ważne miejsce dla całej historii tego miasta, ale jeżeli Pan chce, może być również dla ruchu feministycznego. Bowiem, moi Państwo, w kwietniu 1911 roku aktorka Teatru Miejskiego, niejaka Clara Resiotti, razem ze swoją koleżanką, po prostu ubrały męskie spodnie i tak nieobyczajnie ubrane wyszły na ulicę. Kiedy wyszły od teatru i przechodziły pod dzisiejszy plac Robrego, to jest około 300 metrów to zaczął się zbierać tłum wokół nich i jak pisze prasa 200 osób Podbiegło do aktorki, bo koleżanka uciekła i zaczęli organoleptycznie sprawdzać, jak te spodnie na niej leżą. Mało tego, część z nich postanowiło fragment tych spodni zabrać sobie na pamiątkę. W związku z tym przerażona kobieta wbiegła tuż obok do hotelu, jak wtedy się nazywał, hotelem europejskim i tam czekała na swojego rycerza na białym koniu. Rycerz na białym koniu co prawda się nie zjawił, ale przyjechała policja miejska z kolaską, która zabrała nieobyczajnie ubraną panią i odwiozła do domu, ażeby się przebrała. I moglibyśmy zostać tylko i wyłącznie na tym takim, takiej obyczajowej historii z tym związanej. Ale proszę pamiętać, że damskie spodnie... Pojawiły się w marcu 1911 roku w Paryżewie, takie miasto gdzieś tam na zachodzie Europy. W marcu, miesiąc później, te same damskie spodnie szły już ulicami Bielska. To pokazuje, że przepływ informacji między bogatym miastem a Paryżem nie stanowił żadnego problemu i wszystkie nowinki, które pojawiały się w Europie natychmiast znajdowały również swoje miejsce w Bielsku. Bielsko-Biała, miasto z plotów, czyli nawiązanie, jak rozumiem, z jednej strony do poplątanej historii, do mieszających się tu wpływów kulturowych i narodowych, ale też do dziedzictwa industrialnego. Co w tym roku będzie, czy jest tkane i z jakich nitek? No, tych splotów mógłbym tu jeszcze więcej wyróżnić. Oczywiście te sploty wywodzą się wprost z tego dziedzictwa właśnie włókienniczego miasta, bo jakby na tym miasto potencjał biznesowy, a później kulturowy zbudowało. Natomiast ta wielokonfesyjność. Niemcy, Żydzi, czyli Ewangelicy, Żydzi, Katolicy. Te główne trzy nacje w tym mieście żyją od, od wielu, wielu lat. Mało tego, od kilku lat również wspólnota prawosławnych buduje tu cerkiew. Miasto splotów, bo miasto zawsze było otwarte na różnego rodzaju idee, właśnie na te nowości. To jak o tym tramwaju mówiłem. No ktoś musiał gdzieś to zobaczyć, powiedzieć, słuchajcie, wybudujmy sobie w naszym mieście linię tramwaju elektrycznego. Bielszczanie postanowili ponad 135 lat temu wybudować sobie teatr swój, bo stwierdzisz, że do Wiednia jeżdżenie trwało zbyt wiele czasu i zróbmy to, zbudujmy. I to również pokazuje, jak fajnie się ta historia zakręca, kiedy te 130 lat później w Bielsku Białej powstaje Kawatina Hall. Tak jak już wspominałem, jedyna w Polsce prywatna sala koncertowa, również zbudowana z pieniędzy prywatnych. I to w tym mieście jakby się udaje. Oczywiście to dziedzictwo industrialne jest bardzo mocne, miasto biznesowo zawsze stało bardzo mocno, no a dzisiaj chcielibyśmy, aby nasze miasto było miastem kreatywnym, abyśmy byli miastem usług. Także chcemy wejść jakby w taką trochę nową erę, w czasach, kiedy de facto narzędzia internetowe dają taką możliwość, że pracować można z każdego miejsca na globie, dla, dla każdego pracodawcy, no to byłoby idealnie, gdyby ci mieszkańcy, ale nade wszystko nowi mieszkańcy wybierali do życia właśnie nasze miasto. I Polska Stolica Kultury jest dla nas również takim narzędziem promocyjnym. Oczywiście my chcemy do miasta pozyskiwać i zapraszać turystów, szczególnie tych weekendowych, rodzinnych, na nich nam bardzo zależy, ale równie mocno zależy nam na nowych mieszkańcach. Pokazywanie im, że to Bielsko-Białe jest tym idealnym miejscem do życia, no jest y, jakimś takim spięciem się tego myślenia o przyszłości miasta. Jesteśmy w jednej z kamienic w centrum Bielska, spoglądamy na witraż z zewnątrz, on nie jest tak widoczny jak od środka, to go uratowało. Z zewnątrz on też jest, panie redaktorze, doskonale widoczny, ale w nocy, kiedy jest podświetlony, natomiast w ciągu dnia nie bardzo go widać, natomiast my weszliśmy do środka. Ten budynek to jest nowy budynek, znaczy nowy budynek patrząc z punktu widzenia historii oczywiście Bierska i Białej. Mianowicie powstał on w 1938 roku jako właśnie Miejska Kasa Oszczędności, czyli lokalny bank i znajduje się tutaj... Przepiękny, największy, świecki witraż przedstawiający nam alegorię miasta, oczywiście bardzo bogatego miasta z rogiem obfitości, ale, moi państwo, on ma jeszcze taki bardzo dla nas symboliczny wymiar. Dlatego, że kiedy 3 września 1939 roku weszły tu jednostki Wehrmacht, to natychmiast zaczęło się zamazywanie wszystkiego, co polskie. Ale co się okazuje? Na nasze, w Bielsku Białej przez całą II wojnę światową, powiewała biało-czerwona flaga. A wszystko za sprawą właśnie tego witrażu, który przedstawia nam również zamek, a na tym zamku zawieszona jest właśnie flaga biało-czerwona. Czy Niemcy tego nie zauważyli? Zauważyli, ale co jest najważniejsze przy tego typu sytuacjach? Legenda. Oto oni napisali, że. To nie jest flaga biało-czerwona, tylko to jest flaga jednego z rycerzy, którzy tutaj właśnie w Bielsku przed wiekami mieszkali. Tym sposobem piękny witraż, który możemy podziwiać do dzisiaj przetrwał, a my tak symbolicznie się uśmiechamy, że przez całą drugą wojnę światową biało-czerwona powiewała nad miastem. Dostać pierwszą polską stolicą kultury to jest wysiłek i osiągnięcie, ale co zrobić i jak to zrobić, żeby ten tytuł oddziaływał jeszcze za 5 lat, za 10 lat? No tak, to nie był tytuł, który dostaliśmy w prezencie, bo tak ktoś miał taki takie się. Jest to wynik naszej pracy i starani walki o tytuł Europejską Stolicę Kultury. Przypomnę, że te kilka lat temu 12 polskich miast do tej walki o tytuł Europejską Stolicę Kultury w roku 2029 się zgłosiło. Do drugiego ścisłego etapu przeszły cztery miasta i te cztery miasta bardzo się napracowały, aby te programy naprawdę były dopięte i, i zrealizowane na najwyższym poziomie. I stąd też cieszy ta decyzja, że choć to Lublin został Europejską Stolicą Kultury właśnie na ten rok 2029, to jednakże Ministerstwo podjęło taką decyzję, aby pozostałe trzy miasta, które w tym ścisłym finale były, które wytworzyły niejako i taką specyficzną energię miejską i te pomysły zagregowały, aby te trzy miasta mogły zostać tam w kolejności alfabetycznej, w poszczególnych latach tymi polskimi stolicami kultury i tak Wielsko-Biała, następnie Katowica, później Kołobrzeg, będą ten tytuł niejako dzierżyć, jak to niektórzy mówią, i realizować. Cała masa pracy przed nami, ale my myślimy nad tym, abyśmy mogli z tego tytułu korzystać jeszcze w przyszłości. Czyli teraz w naszym interesie jest to, aby po tych trzech latach został zapisany projekt Narodowej Stolicy Kultury, czy to ustawą, czy to, czy to w Ministerstwie zarządzeniem jakimś, tak, aby kolejnych latach, poprzez powiedzmy jakiś konkurs, gdzie grupa jurorów będzie załóżmy co dwa lata taką polską stolicę kultury wyłaniać, aby ten projekt przetrwał, bo wtedy my zawsze powiemy, że my byliśmy tą pierwszą, tak jak się dzisiaj mówię, o Igrzyskach Nowożytnych, gdzie, gdzie one się tam zaczęły, te ponad 100 lat temu, tak żeby i tutaj może było mówić, że Bielsko-Biała była tą pierwszą polską stolicą kultury w roku 2026, a potem były te kolejne i, i mam nadzieję, że kiedyś jako już taki i z Laseczką, jak będę po tym mieście chodził za lat 30, wspomnę, że projekt się dzieje i miałem na to wpływ. My mieliśmy na to wpływ jako, jako mieszkańcy, bo właśnie obecnie bardzo nam na tym zależy, aby ten projekt przetrwał w naszym kraju i wzorem innych krajów europejskich, bo przecież nie jesteśmy unikatem, są takie kraje w Europie, gdzie te narodowe stolice są wybierane i to jest naprawdę fajny projekt, bo on miastom tej wielkości jak nasze daje możliwość zaistnienia, pokazania się, zaprezentowania siebie, przyciągnięcia turystów, no i przyciągnięcia, jak już wspominałem, tych nowych mieszkańców. Hasło... Kultura i komunikacja. <głos> tak, w tym przypadku ta komunikacja to jest komunikacja miejska, przystanki autobusowe, ale też autobusy MZK, które przez nasze miasto jeżdżą. Pewnego razu rzeczywiście jadąc przez miasto zobaczyłam reklamy, które są nieaktualne. One nie, nie zawsze są w centrum miasta. I stwierdziłam, że jak super by było zastąpić czymś, co będzie estetyczne, będzie sztuką. I okazało się to niesamowicie proste, bo miasto odpowiedziało na to, organizator odpowiedział na to, przede wszystkim artyści, których zaprosiliśmy do projektu, tutaj zaprosiłyśmy właściwie kuratorkami projektu tutaj z ramienia punktu 11 jestem ja, ale też Justyna Łabądź, która współpracuje z Bielskim BWA i artyści, których zapraszamy do tego, żeby przekazali nam swoje prace, drukujemy i w tak zwanych city lightach eksponujemy. Jest to galeria na świeżym powietrzu, mijana codziennie, wielokrotnie, czasami przez te same osoby, ale to jest właśnie super pozytywne, że ta sztuka staje się częścią czegoś życia, w tym biegu, w tym takim staniu czasami w korku, nagle dostrzegamy coś, co jest nieoczywiste. Pamiętam pierwszą edycję, która spotka się z takim zaskoczeniem, nareszcie zamiast reklam na przystankach pojawiają się bielscy, właśnie, bo to są też przede wszystkim artyści związane z Bielskiem Białą, a w tym momencie, kiedy jest to już kolejna edycja i zatytułowana Kobieta tym razem i ruszyła oczywiście w marcu, 8 marca była premiera, to jest to już tak bardzo oczywiste i wyczekiwane i mamy też od artystów takie pytania, czy mogę być na przystanku? Ja mówię, no oczywiście. I ten oddźwięk, który jest słyszalny nie tylko tu w Bielsku Białej, ale wiemy, że echa tego projektu docierają daleko poza nasze miasto i za każdym razem spotykają się z takim zaskoczeniem, że tak można, a okazuje się, że wystarczy chyba czasami zobaczyć potencjał i staje się to bardzo, bardzo proste. I jeszcze autobus ze sztuką, którędy kursuje, jak wygląda, jak działa. To po prostu było chyba następstwo przystankowe. Stwierdziliśmy, że to jest po prostu fantastyczny pomysł, żeby zrobić autobus, który będzie z zewnątrz i wewnątrz jeżdżącą galerią sztuki. Do pierwszego projektu zaprosiliśmy Beatę Boydę wraz z artystkami, z którymi współtworzy projekt Etno. I to jest autobus, który z zewnątrz jest ozdobiony kwiatami skrepiny, które zostały oczywiście wydrukowane i naklejony na ten autobus. To są kwiaty tworzone przez bibułkarki, czyli twórczynie rękodzieła ludowe. I to też jest podkreślenie, jak wielkie znaczenie ma ta sztuka wciąż, że ona zmienia swoje znaczenie może dla nas, ale ciągle jest piękną, wartościową rzeczą, którą my możemy przekazywać. Wewnątrz są fotografie w strojach projektu Beaty Boyd, inspirowane właśnie modą ludową, tymi symbolami, tym, co z tym się wiąże i jest to symbolika tego, jak wielką siłę mają kobiety, jak potrafią być bohaterkami swoich opowieści i to o tym jest ten projekt. Pierwsza jazda tego autobusu i wernisaż zupełnie typowy, w którym wziął udział prezydent wielska Białej Jarosław Klimaszewski, to było też takie fantastyczne, bo on był z zaskoczenia. Po prostu z pasażerami, którzy wsiadali na przystanku i stawali się częścią tego wernisażu. Naprawdę świetne doświadczenie i mam nadzieję, że będzie bo mamy już tutaj przychylność zarówno zarządu MZK, jak i miasta, żeby kolejny projekt autobusowy zrealizować, czyli będą kolejne autobusy i na pewno kolejne przystanki. Pan redaktor musi sobie przygotować paszport, dlatego że będziemy przechodzić z Bielska do Białej, czyli historycznie będziemy przechodzić z Królestwa Czeskiego do Królestwa Polskiego, potem Królestwa Habsburgów, potem Cesarstwa Austriackiego do tegoż właśnie Królestwa Polskiego, a potem do Śląska Austriackiego, a po drugiej stronie Galicja, a potem Śląsk, a po drugiej stronie Małopolska. Tak więc jesteśmy teraz na Rzece Granicznej. Rzeka, która nazywa się Biała, ale potem może wam rozpoznać kto jest autochtonem. Żaden autochton nigdy o tej rzece nie powie Biała, tylko powie Białka. Bo dla nas płynie tutaj Białka. Ja też mówię Białka, ale gdy piszę to muszę pisać że Rzeka Biała. Latem planują państwo m.in. zamknięcie ulicy Zamkowej. Nie będzie protestu kierowców? U nas w mieście dzieje się tak już od kilku lat. Oczywiście to nie jest na taką dużą skalę, ale też wcześniej nie byliśmy polską stolicą kultury. Od kilku już lat w ramach organizacji Dni Bielska Białej zamykamy ulicę Zamkową, czyli jedną z głów... no, najgłówniejszą chyba ulicę w naszym mieście. I z reguły zamykamy ją właśnie na, na jeden dzień. I podczas tego jednego dnia organizujemy tam piknik rodzinny z Miejskim Domem Kultury. I Teatr Polski organizuje już taki, zrodził się z tego cyklu koncertów w oknie Teatru Polskiego. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz chcieliśmy zamknąć tę ulicę, no to nikt nie dowierzał. <grym> A później, kiedy ona faktycznie się zamknęła, to ludzie z taką pewną dozą niepewności, tak jakby po wodzie mieli stąpać, tam na te ulicy wychodzili. Ale teraz y, mieszkańcy już na tyle się do tego przyzwyczaili, że wręcz oczekują tego, żeby w tym pikniku wziąć udział. Przychodzą naprawdę tłumnie na te koncerty w oknie Teatru Polskiego. Wiadomo, że w tym roku będziemy zamykać te ulice kilkukrotnie. Do kierowców apeluje się o cierpliwość i wyrozumiałość. Tak, apeluje się o cierpliwość i wyrozumiałość i apeluje się, żeby po prostu zostawili samochody na ten czas i żeby przyszli i może to będzie też dla nich bardzo ciekawa okazja, żeby zobaczyć tę drogę z innej perspektywy. Bo ja sama, kiedy wchodzę tam co roku, to co roku jestem jednak trochę zdziwiona, że ta ulica jest taka ogromna, że jest taka szeroka. Kiedy się jedzie w samochodzie, to się tego tak nie czuje, ale kiedy człowiek stanie tam po środku, jest pusto, cztery pasy, no to jest to ciekawe uczucie. Czego w najbliższych miesiącach nie wolno przegapić? Parę takich numerów jeden jest. Na pewno Preissner Scoring Competition. Ten konkurs kompozytorski. Już wiemy, że spłynęło ponad 80 zgłoszeń z całego świata młodych kompozytorów. Zbigniew Preissner, nasz urodzony w Bielsku Białej, honorowy obywatel naszego miasta, jest niejako patronem tego konkursu. To będzie końcówka czerwca, gdzie będzie można przyjechać do Bielska i posłuchać tych młodych jeszcze, można powiedzieć, nikomu nieznanych kompozytorów ze swoimi kompozycjami. Oni tu będą osobiście a ich kompozycje zostaną zagrane, a 27 czerwca w hali pod Dębowcem gigantyczny wielki koncert My Life właśnie Zbigniewa Preissnera ze wspaniałymi solistkami, m.in. Edyta Krzemień, czy Liza Gerard, zdobywczyni Złotego Globu za muzykę do filmu Gladiator. To jest coś, co, co trzeba zobaczyć. Całe wakacje, wiele wydarzeń, szczególnie w weekendy, wyjątkowe wydarzenia będą tu w Bielsku-Białej się rozgrywać, ale myślę, takim wydarzeniem, no, co najmniej europejskim, to będzie spektakl operowy Carmen, który w ostatni weekend sierpnia dwukrotnie pokażemy, w piątek w niedzielę niedzielę. To będzie miało rangę superprodukcji. Przed wakacjami jeszcze wspomnę, że Planowana jest trasa Lata z Radiem, no to wasze branżowe święto i ta trasa rozpocznie się 20 czerwca właśnie w Bielsku Białej, no ale polecamy śledzić naszą stronę bb2026.pl, gdzie cała masa tych ponad 100 wydarzeń, które zaplanowaliśmy w naszym mieście, to jest 224 dni, będzie się rozgrywać, a już dosłownie za dwa tygodnie festiwal, który nomen Omen ja przygotowuję z grupą moich przyjaciół, Fermenty, jeden z największych polskich festiwali kabaretowych, 8 dni, cała masa artystów, wiele w tym roku się będzie działo, nie sposób wymienić tych wszystkich niuansów, ale cała masa różnego rodzaju wydarzeń. Warto przyjechać w tym roku do Bielska Białej, warto sobie zaplanować tutaj u nas czas, bo pierwsza polska stolica kultury